Rozdział czwarty. Wszyscy prorocy czcili Boga Ojca w imię Jezusa Chrystusa. Ofiarowanie Izaka przez Abrahama było na podobieństwo ofiarowania jednorodzonego Syna przez Boga Ojca. Ludzie powinni pojednać się z Bogiem przez zadość zadośćuczynienie Jego Syna. Żydzi odrzucą kamień węgielny. I jakkolwiek ja, Jakub, nauczałem mój lud wiele i mogę zapisać tylko niewiele z moich słów, gdyż trudno jest wyryć nasze słowa na płytach, i wiemy, że co zapisujemy na płytach, zachowa się, a cokolwiek zapiszemy na czymś innym poza płytami, zginie i przepadnie. I możemy zapisać trochę na płytach, co w niewielkim stopniu zaznajomi nasze dzieci, a także naszych ukochanych braci z nami, ich przodkami. Radujemy się tym i trudzimy się pilnie, aby wyryć te słowa na płytach, mając nadzieję, że nasi ukochani bracia i nasze dzieci przyjmują je z wdzięcznym sercem i użyją ich, aby uczyć się o swych dawnych rodzicach z radością, a nie z boleścią czy pogardą. Albowiem zapisaliśmy te rzeczy, aby przekonali się, że wiedzieliśmy o Chrystusie i mieliśmy nadzieję Jego chwały kilkaset lat przed Jego przyjściem. I nie tylko my mieliśmy nadzieję Jego chwały, lecz także wszyscy święci prorocy, którzy żyli przed nami. Oto wierzyli oni w Chrystusa i czcili Ojca w imię Jego, i my także czcimy Ojca w imię Jego. W tym celu przestrzegamy prawa Mojżesza, wskazującego naszym duszom na Niego i dlatego jest to nam uznane za sprawiedliwość, jak było to uznane Abrahamowi na pustyni, gdy był posłuszny przykazaniu Boga, by ofiarował swego Syna, Izaka, co było na podobieństwo Boga i jego jednorodzonego syna. Dlatego badamy słowa proroków. I mamy wiele objawień i ducha proroctwa, a mając te wszystkie świadectwa, dana jest nam nadzieja i nasza wiara staje się niewzruszona, że możemy rozkazać w imię Jezusa, a drzewa, góry czy fale, morza są nam posłuszne. Jednak mimo to Pan Bóg ukazuje nam naszą słabość, abyśmy wiedzieli, że to dzięki Jego łasce, Jego wielkiej łaskawości wobec ludzi mamy moc czynienia tych rzeczy. Wielkie i zadziwiające są dzieła Pana Niezbadane są głębi Jego tajemnic I niemożliwym jest dla człowieka poznanie wszystkich Jego celów I nikt nie zna Jego celów, jeśli nie są Mu objawione Nie lekceważcie więc, bracia, objawień Boga Oto mocą Jego słowa człowiek przyszedł na ziemię I ziemia ta została stworzona mocą Jego słowa jeśli więc Bóg przemówił i powstał świat, przemówił ponownie i powstał człowiek, czyż nie może on rozkazywać ziemi, czy też dzieł swych rąk na jej powierzchni według swej woli i upodobania? Nie starajcie się więc bracia udzielać rad Panu, lecz przyjmujcie rady od Niego, gdyż sami wiecie, że radzi mądrze i sprawiedliwie, z wielką łaskawością panując nad wszystkim, co stworzył. Pojednajcie się z Nim. Ukochani bracia, poprzez zadośćuczynienie Chrystusa, Jego jednorodzonego Syna, a zmartwychwstaniecie według mocy zmartwychwstania, która jest w Chrystusie i będziecie przedstawieni Bogu jako pierwsi z plonu tych, którzy należą do Chrystusa, mając wiarę i otrzymawszy nadzieję chowały w Nim, zanim objawił się On w ciele. A teraz, ukochani, nie dziwcie się, że mówię Wam te rzeczy... Dlaczego bowiem nie mielibyśmy mówić o zadośćuczynieniu Chrystusa i dążyć do zdobycia pełnej wiedzy o Nim, a także o zmartwychwstaniu i przyszłym świecie? Moi bracia, ten, kto prorokuje, niech prorokuje tak, by ludzie rozumieli, bo Duch mówi prawdę i nie kłamie. Przeto mówi o wszystkim, jak rzeczywiście jest i jak rzeczywiście się stanie. Rzeczy te zostały nam więc ukazane wyraźnie dla zbawienia naszych dusz i nie jesteśmy jedynymi, którzy o tym świadczą, gdyż Bóg powiedział to również prorokom w dawnych czasach. Ale Żydzi byli ludem o hardych karkach, gardzili słowami prostoty, zabijali proroków i chcieli tego, czego nie mogli pojąć. I przez swe zaślepienie, gdyż patrzyli poza cel. Upadną, Albowiem Bóg zabrał im to, co było wyraźne i dał im wiele rzeczy, których nie są w stanie zrozumieć, ponieważ tego chcieli. I ponieważ tego chcieli, Bóg to uczynił, żeby się potykali. A teraz duch nakłania mnie, Jakuba, do prorokowania, gdyż pod wpływem ducha, który jest we mnie, pojmuje, że potykając się o te przeszkody, Żydzi odrzucą kamień, na którym mogliby budować i mieć bezpieczną podstawę. Oto zgodnie z Pismem Świętym kamień ten stanie się wielką, ostateczną i jedyną pewną podstawą, na której Żydzi mogą budować. A teraz moi ukochani, jak to jest możliwe, aby odrzuciwszy tę pewną podstawę, mogli oni kiedykolwiek budować na niej, aby stała się ich kamieniem węgielnym? Moi ukochani bracia, odkryję wam te tajemnice, jeśli nie opuści mnie moc ducha i nie potknę się przez swój zbytni niepokój o was.